Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 kwietnia minęła 15. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis trójki. Nie jestem bohaterem, mówi influencer, który dla dzieci chorych na raka zebrał już ponad 140 milionów złotych. IMGW ostrzega przed przymrozkami alerty w całej Polsce. Po kilku latach starań w Morskim Oku udało się nagrać bobra pioniera. Zebrano już blisko 150 milionów złotych, a przed nami jeszcze ostatnia godzina zbiórki. Akcja wsparcia dzieci będących pod opieką Fundacji Cancer Fighters to pomysł influencera Łatwoganga, który streaminguje od 9 dni. Jak mówił, chciał zebrać dla dzieci pół miliona złotych pojawiają się już porównania do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ładpogang prosi, by nie robić z niego bohatera. Na antenie TVP Info mówił o tym, jak odzew ludzi przerósł jego oczekiwania oraz, że nie chce robić kariery na tej sytuacji. Pamiętajmy, nie chcę absolutnie mieć żadnego wydźwięku po tym wszystkim jako jakaś osoba. Nie, nie zależy mi na tym, nie chcę. Zbierajmy po prostu dla dzieciaków. Jest świetnie, mamy cud, więc w ogóle traktujmy mnie jak, jak każdego z nas, bo jestem tak samo, tak jak każdy z nas, jesteśmy wszyscy równi sobie te dzieciaki, tylko oni uważam, że mówmy, jako osoby, które zrobią coś wielkiego, oni robią coś wielkiego od miesięcy. Streaming wsparło wiele polskich gwiazd, ludzi kultury i sportu. Polski łyżwiarz Władimir Siemiruni przekazał na licytację srebrny medal olimpijski, który w lutym zdobył we Włoszech. Cała Polska pokryta jest alertami przed nocnymi przymrozkami. Jak mówi synoptyk Przemysław Makarewicz, najzimniej będzie na wschodzie kraju. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie bardzo zimna, miejscami temperatura spadnie do około minus 3 stopni, a przy gruncie możliwe są także spadki temperatury do minus 6. Alerty obowiązują od 23 dziś do 7.30 jutro rano. Mija 40 lat od katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Na śmiertelnie niebezpieczne promieniowanie narażonych zostały setki tysięcy osób. Największe dawki promieniowania otrzymali ci, którzy bezpośrednio po wybuchu likwidowali skutki katastrofy i zabezpieczali uszkodzony reaktor. O szczegółach Paweł Buszko. Do gaszenia pożaru i budowy betonowego sarkofagu nad zniszczonym reaktorem wysłano żołnierzy, strażaków i robotników. Mówi się o nich likwidatorzy. Wśród nich był mój rozmówca, strażak Mykoła Mykytenko. Ja był z 5 maja. Byłem tam od 5 maja przez 20 dób. Naszym zadaniem było robienie zaprawy betonowej do sarkofagu i odpompowywanie skażonej wody. Nie mówiono nam prawdy o tym, jakie tam było promieniowanie. Mieliśmy zawroty głowy i silne wymioty. Wielu umarło. Pierwszy umarł kierowca naszego wozu strażackiego już po miesiącu. Oprócz tych, którzy likwidowali skutki katastrofy bezpośrednio po wybuchu, w zabezpieczaniu reaktora i pracach wokół Czarnobyla uczestniczyło kilkaset tysięcy pracowników. Po katastrofie z terenów zagrożonych skażeniem wysiedlono ponad 300 tysięcy osób, paweł Buszko, polskie radio. Na z okazji 40 rocznicy tamtej katastrofy polskie radio przygotowało podcast Czarnobyl, prawdziwa historia. Ta informacja może okazać. Zostać się przydatna dla tych, którzy jeszcze nie rozliczyli się z fiskusem, można to zrobić przez aplikację e-urząd skarbowy. To spore ułatwienie w załatwianiu większości spraw, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Za pośrednictwem aplikacji można m.in. złożyć deklarację i wniosek do e-Urzędu Skarbowego bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego, a także zapłacić podatek. Użytkownicy mogą również skorzystać z usługi Twój EPIT, aby złożyć zeznanie podatkowe. Mogą również sprawdzić informacje o swoich rozliczeniach, złożonych deklaracjach. Aplikacja e-Urząd Skarbowy jest darmowa. W Morskim Oku po raz pierwszy udało się nagrać bobra pioniera, który od kilku lat wzbudza zainteresowanie przyrodników przy najwyższym położonym jeziorze w Tatrach. Zwierzę zostało uchwycone przez kamerę, gdy odpoczywało na topniejącej krze lodowej w towarzystwie kaczek. Nagranie opublikowano w mediach społecznościowych Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Bóbr z morskiego oka przyłapany w chillowaniu z krzyżówkami. W ciągu dnia najczęściej pozostaje on w swojej kryjówce. W spokojne wiosenne dni może żerować na powierzchni, szczególnie tuż po zimie. Jednak obserwacje takie jak ta należą do wyjątkowych. Czytamy pod nagraniem. A obecność bobra nad morskim okiem od kilku lat jest uznawana za przyrodniczą sensację. Klimat. Przez najbliższe 3 godziny zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej. 57% prądu pochodzi bowiem ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W pasie od Torunia przez południowo-zachodnie Mazowsze i Lubelszczyznę, aż do granicy z Ukrainą oraz miejscami na Podlasiu, zagrożenie pożarowe w lasach jest ekstremalne lub bardzo wysokie. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl o sporcie Dariusz Urbanowicz. I zaczynamy od sensacji. W londyńskim maratonie Sebastian Savesken został pierwszym w historii biegaczem, który pokonał 42 km i 195 m w czasie poniżej dwóch godzin w warunkach wyścigowych. Jego czas to godzina, 59 minut i 30 sekund. Rekord świata został poprawiony o minutę i 5 sekund. Rekord świata kobiet natomiast pobiła etiopka Tixt Asefa z czasem 2 godziny 15 minut i 41 sekund, poprawiając własny wynik o 9 sekund. Trwa maraton w Bostonie. Czekamy na kolejne sensacje. A teraz już 30. kolejka Ekstraklasy i rozgrzewka przed wieczornym szlagierem Lech Legia. Piłkarze Wisły Płock przegrali z Radomiakiem 0-1 do po golu Mauridesa. Zaczął się mecz Widzewa Łódź z motorem Lublin i to patrzę na wynik Widzew prowadzi u siebie 1-0. do I jeszcze w kontekście szlagieru trener Marek Papszon przed starciem z Kolejorzem. Myślę, że to jest mecz, no duży mecz, no taki chyba jeden z klasyków, tak, polskiej ekstraklasy. No i sytuacja też specyficzna, no bo koniec rozgrywek, wszystko się decyduje. Myślę, że ważny mecz dla Lecha i dla Legii, no bo my nie, nie jesteśmy jeszcze bezpieczni, a jak wygramy, no to jeszcze cztery kolejki i 12 punktów do zdobycia, czyli podchodzę do tego w ten sposób, że to jest duże spotkanie jako ranga. Decydują się już miejsca, taka ogólnie pojęta presja jest na obu zespołach i oba chciały ten mecz wygrać. Pierwszy gwizdek przy Bułgarskiej o 17.30. Głośno o akcji Cancer Fighters. Z, w akcję pomocową zaangażowani są też sportowcy. Władimir Semirunny przeznaczył srebrny medal olimpijski wywalczony niedawno w Mediolanie na rzecz właśnie tej fundacji. Zdecydowałem się na taki ruch, bo ja mówię, to już było. I że Igrzysko już ten medal już zrobił, Zawsze chcę robić kolejne. Jak Polska pomogła mi żebym mógł zdobyć ten medal i ja ze swojej strony mogę podziękować na przykład tylko zdobyciem tych medali, tytułów i śpiewaniem hymnu, to teraz od siebie też bym chciał powiedzieć dziękuję i jakoś pomóc tym i też naprawdę dzieciom ja myślę naprawdę to bardzo chciałbym żeby to im pomogło w że oddałem część swojej pracy, którą włożyłem w ten medal ale czuję, że też naprawdę to mnie motywuje bardziej jeszcze więcej robić i zdobyć tych medali, żeby po prostu dalej mógł tak pomagać ludziom. Brawo, brawo. Do, do końca streamingu łatwo ganga jeszcze niespełna godzina. 150 milionów wisi na włosku w tej chwili. Patrzę jeszcze na to, co się dzieje na liesz bastą Liesz, czyli jest to ostatni monument kolarskiej wiosny. Mężczyźni mają do mety 40 km. Panie z Kasią niewiadomą jeszcze 100. No i pytanie, czy mówiłem o koszykówce? Chyba nie. Legia Warszawa pokonała Arkę dnia 91 do 84. Do końca dnia na zachodzie słonecznie, na pozostałym obszarze sporo chmur z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Ciągle ma mocno wiać we wschodniej połowie kraju porywy do 85 km na godzinę. Autopromocja. Nowy Wiktor Orban, Europy Środkowej. Czy takim premierem będzie zwycięzca bułgarskich wyborów parlamentarnych Rumen Radew? W najnowszym magazynie Po Prostu Wschód analizuje wraz z politologiem Pasimirem Domarackim życie polityczne w Bułgarii. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przeceny XXL w MediaExpert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 lat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Zamek Królewski na Wawelu i Fundacja Artystyczna Podróż Hesti zapraszają na wystawę Michaliny Biga i przepraszam za bałagan. Opowieść o smakach, które znikają, o dzikich roślinach, których już nie znamy, o wspólnym stole, przy którym spotykają się natura i sztuka. Zamek Królewski na Wawelu od 8 maja do 28 czerwca. Sfinansowano ze środków Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Partner Fundacja Artystyczna Podróż Chestii i Stu Ergo Hestia S.A. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Akcja w DiceMan, sneakersy Adidas, Nike 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak, markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą DiceMan Plus przy zakupach za minimum 199 zł. DiceMan, wchodzisz i oszczędzasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 15. Rezydencja. elektyczna rezydencja. Początek drugiej godziny zupełnie inny niż cała pierwsza godzina. efekt Twin na rozpoczęcie. No i Leszek Biolik z nami, dzisiejszy rezydent. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Aby... FX Twin, czyli po prostu taki wy wykręcacz, wykręcacz mózgu trochę zawsze. Mhm. Przywo, jak już coś, do czego się za bardzo przyzwyczaję, to on mnie od tego odzwyczaja. <głos> <głos> Uwielbiam by. Czyli przyzwyczailiśmy się, że pierwsza godzina m, może trochę bardziej gitarowa, na gitarze bas basowej skupiona. Druga m, też będzie po części taka, czy zupełnie D inna? Ja myślę, że druga jest trochę bardziej dorosła, to znaczy jest mniej mm. wspomnieniowa, a mm -hmm. jest dużo takich rzeczy, które... Są, jakby w tej chwili, na przykład, często słucham, jak mam takie płyty, które. Mam tu kilka rzeczy, chciałem pokazać, które, z którymi lubię spędzać czas. Uh -huh. Vanessa Daou? Vanessa Daou, tak, to jest francuska wokalistka i kolega mi polecił tą płytę. Ja na początku trochę, trochę zlekceważyłem tą płytę, a okazało się, że ona we mnie wrosła i od, od dobrych 15-20 lat tak naprawdę. Nie mogę się jej pozbyć z systemu, jakby, jakby to jest tak, to jest Vanessa tutaj dał, zrobiła taką płytę opartą o teksty Eryki Jong i uważam, że to jest absolutnie fenomenalna rzecz i niezwykle kobieca, niezwykle e, sensualna też, ale po prostu bardzo dobra płyta, lubię i ona jest tak na stałe u mnie w bibliotece. Pijamny wokal, naprawdę, to tak jakoś mi, miło płynie po prostu. I cieszę tak, się tak, nie to, to, to niezwykle. Płynie. Relaksujące niesamowicie, więc dobrze się sprawdzę. teraz jest. o tej porze dnia, w niedzielę. Mm, to Vanessa trzeba coś dału. zmienić w takim razie. <laughs> Żeby nie było zbyt miło. Żeby nie było zbyt miło, czy to mm -hmm. bardzo miło dla wielu basistów, myślę, znowu będzie. Mm -hmm. ale... Tak, widzę, widzę, co się tu dzieje, więc się no. też cieszę bardzo. <laughs> Mamy tu jednego takiego prymusa. I utwór się nazywa Jerry Was a Ray Sky Driver i Les Claypool, czyli następny z panteonu niezwykłych basistów, którzy swoim stylem wyznaczyli kierunek, którego, który już zawsze będzie im przypisany. Taka, taka niedzielna tak pieconeczka. Nie, ale... no ale my się tutaj zachwycaliśmy też Państwu zdradzę kuchnię, że było nawet tak trochę półtańczone na krześle. Półtańczone więc... było na krześle, <laughs> tak. A poza tym tak. tutaj, że, że właściwie to i Afex Twin, i Les Claypool, i, uh, i Bill Laswell tak naprawdę. I ja myślę, że też, e, nie wiem, czy z tej płyty, ale też e, ten następna, ta następna rzecz, którą przygotowywaliśmy, przygotowaliśmy to wszystko tak, to wszystko nie jest tak aż tak daleko od siebie, tak naprawdę. Nie, no to no przede wszystkim są to świetne rzeczy. <głos> <głos> e, więc tak, to po pierwsze. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale Primus zagra koncert w Polsce niebawem. Wiem, mm, no. wiem. I co? Wiem. Wybierasz się może? W ogóle czy... mój kolega robi monitory. To jest w ogóle tak, że e, e, mój kolega z nim pracuje od bardzo wielu lat <głos> i mam jakby wszystkie informacje, po prostu <głos> <prosto> z podwórka. <głos> Czyli wiedziałeś wcześniej. <głos> tak, tak. Ja, ja, wiesz, co prawda on nie lubi latać zawsze. Po prostu mówi, gdy Abym tylko mógł z nimi podróżować, żeby podróżować statkiem, a żeby nie latać samolotem. No i przy okazji piękna podróż sobie statkiem podróż, pływać. To. A twoje koncertowe plany na najbliższy czas? coś? Wiesz co w tej chwili? W tej chwili główny plan to jest zrobienie koncertu Moja Krew, Twoja Krew na Jarocin. To jest taka produkcja, którą, którą mi jakby zlecono, ale też bardzo chciałem to zrobić. I to jest koncert, który zagramy w Jarocinie 19 lipca i potem jeszcze powtórzymy w Krakowie i w Warszawie mm -hmm. w takiej może trochę skróconej wersji na, na męskim graniu. I podczas tego koncertu mamy taki swój secik z Republiką. Dawno nie graliśmy razem, mm -hmm. więc jestem trochę przerażony. Mam próby w maju, zobaczymy. A, a, <laughs> Zobacz. Kiedy ostatnio co, mieliśmy, jako mieliśmy, takie, mieliśmy takie wyjścia, gdzie graliśmy śmierć na pięć z Głosem Grzeszki Staśmy i, a, i one były bardziej uświetniające jakieś tam sytuacje. Teraz, teraz, teraz zagramy ciut więcej. Nie, nie, mm -hmm. że to nie jest jakiś regularny, duży koncert, tylko to jest część tego koncertu. Natomiast jestem strasznie ciekawy, co z tego wyjdzie. Mm -hmm. A jeszcze nie a, Próby zaczynamy teraz dopiero w maju, więc, więc to się jeszcze wszystko musi poukładać. No i ciekawi artyści też na scenie z wami również, bo tam... Wiesz co, no, no w koncercie jest tak, że jest w ogóle bardzo wielu ciekawych artystów, bo jest i Wojtek Wagleski i Tomek Lipiński, i, i, i Kasia Lins, i Marys Polski. I teraz boję się, że kogoś pominę i po prostu i potem będę sobie to wyrzucał. Natomiast jest, jest, jest, jest, jest, są tak naprawdę artyści i wykonawcy, bo cały ten koncert jest jak pomyślany w ten sposób, że to jest ścieżka dźwiękowa, jakby z filmu, które kręciło mm -hmm. BBC 40 lat temu. Dla mnie to jest w ogóle też taki rodzaj fajnej podróży, bo Micho Wraszko, zapomniałbym o tym, który wręcz wymyślił cały scenariusz tego koncertu, który z nami też będzie śpiewał. I to jest trochę tak, że minęło 40 lat, to pokolenie już jest w innym miejscu, to pokolenie, które wtedy e, było takie bardzo aktywne, dzisiaj jest trochę, dzisiaj tak naprawdę być może brało udział w tych wszystkich przemianach. Ja trochę się śmieję, bo tam czasami cytuję e, ministra naszego spraw zagranicznych, że 40 lat temu pracował na Zmewaku i... E, i tak, gdzie Wielka Brytania dzisiaj nie jest w Unii Europejskiej, a my jesteśmy. Przeszliśmy dużo, przeszliśmy dużo w ciągu tych mm -hmm. 40 lat, więc dla mnie to jest też taki rodzaj fajnej retrospekcji polskiej muzyki rockowej, sporzenia na to w ten sposób. Ale mam nadzieję, że przede wszystkim to będzie dobry koncert, więc przykładam się do roboty. No to czekamy. Jarocin, który się odbędzie... Siedemnastego? 19 Lipca. Aha, dziewiętnastego gracie Dziewiętnastego gramy w tak. A, a na cały festiwal oczywiście tutaj wypada zaprosić. Na cały festiwal zaczyna się chyba 17. No to czekamy. Skoro próby się zaczynają, to o, macie trochę czasu, żeby przetrenować dobrze. No przecież tak, ale to, to zawsze tak jest, że jest lekka... Nic no się nie wiadomo. zmieniło po tych wszystkich latach. Ciągle mam tremę, więc po prostu e, póki nie wiem, to, to jestem lekko zestresowany. To teraz przechodzimy do zespołu, który koncertu już nie zagra, ale David Byrne... Będzie grał też chyba? Tak, a oprócz tego mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj w audycji później się uda go wcisnąć. Mm -hmm. To co teraz przed nami? Talking Heads. Los masz. Might end up in the hospital. Changing. My Genialne talking heads. Och, aż chrypy dostałam z tych emocji. A, a poza tym mieliśmy tutaj poważną rozmowę, bo, bo ja tu myślałem o tym, żeby teraz, bo tam genialnie Adrian Bellu grał na gitarze i on potem zagrał też fenomenalnie na, na gitarze w King Crimson na płycie dyscyplin, ale pomyśleliśmy sobie, no nie, nie uda się zmieścić wszystkiego, więc... Więc teraz kobiece głosy. Kobiecy głos, tak, tak. Aldous Harding. Uh, bardzo szanuję artystkę, bardzo ją lubię i, i co jest najważniejsze, wierzę jej. Mm -hmm. No tak, a mówiliśmy dzisiaj, że to jest chyba najważniejsze, tak, żeby... Tak, wzrusza tak. mnie i dotyka mnie w jakiś taki sposób, że po prostu jak słucham jej muzyki, to po prostu jej wierzę. I taki utwór sobie tutaj wrzuciliśmy, TikTok się nazywa. See you słabość do takich rzeczy, no i co? Takie no, ciepłe, otulające miło tak, miłe ale, granie. ale to, to, o czym rozmawialiśmy, że ja na przykład bardzo lubię ten, właśnie ją, lubię beka, mm -hmm. bardzo lubię ten taki rodzaj songwritingu amerykańskiego. Mm -hmm. To jest w ogóle świetnie się jakby, świetnie lubię, znaczy lubię z tym spędzać czas. Mm -hmm. Bardzo ją lubię. I mamy jeszcze tutaj kolegę z Chicago tym razem, bo on jest z Chicago, prawda? Tak. Z Chicago. I okazało się, że lubimy go bardzo Oboje. Tak, zgadza się, potwierdzam. Sufjan Stevens. Sufjan Stevens. Tam przed nami. Tak, i ten, i, i to jest e, e, taki utwór e, z płyty, która, która była, e, którą się zaczepiłem na Sofiana. Więc ja, może mniej gadania, niech leci. i can see a lot of life in you i can see your bed and make it too and i think the dress looks nice on you yes i can see a lot jest artysta, przy którego muzyce ja się wzruszam niemal za każdym razem. Sufjan Stevens, Dress Looks Nice on You. To za nami. Takie piękne rzeczy dzisiaj w rezydencji. No i co, będziemy się dalej wzruszać? <grywa> tak. Co, nie wiem, teraz jest znowu taka rzecz, która błąkała się po kasetach i znałem ją dosyć dobrze. Wiedziałem, kto mm -hmm. to jest, ale nie wiedziałem, na jakiej płycie i też jakiś czas tego musiałem szukać, ale to trwało trochę krócej niż z powiem Roots, ale, ale to jest... To jest powie... Ktoś ci podpowiedział? Wiesz co, no tutaj muszę przyznać, tak jak zawsze, że tak powiem, oczy na streaming, to tutaj streaming mm -hmm, mi pomógł, pomógł. bo wyszedłem szedł, tropami Briana Ino i, i znalazłem go z Davidem Bernem i znalazłem tą płytę. No i to jest, jak to się nazywa, coś The Bush of Ghosts, nie pamiętam całego tytułu w tej chwili. Uciekło no, mi. To, ale to coś nie, to takiego. Niech, niech to na pewno ktoś to może. znajdzie z państwa, bo przecież, przecież wy jesteście specjalistami bardziej niż ja tutaj. A to jeszcze tak ci, ci powiem a propos bycia specjalistami, bo pojawił się komentarz na Facebooku w temacie kiwicowskiej stawki Fearless Pink Floyd, a, Liverpool. że to był słynny a, hymn, Liverpool, hymn tak, Liverpoolu, You'll Never Walk Alone. Tak wracając do tego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej godzinie audycji. No i w ogóle jesteśmy tutaj też dla państwa, tak więc jeśli ktoś ma ochotę się mm, do nas odezwać, napisać coś, to, to śmiało. E, facebookowy post, trójkowy czeka, ale też mój adres mailowy jest Można się z nami kontaktować. E, no i co, Brian Ino? Teraz Brian nami. Ino z, David z, David z Davidem Bernem, utwór regiment. My Life in the Bush of Ghosts. Sprawdziliśmy to właśnie. Tak brzmi pełny tytuł tego albumu. Albumu Briana Ino i Davida Berna. Takie rzeczy dzisiaj. I na gitarze pięknie grał Adrian Bellu, który współpracował wtedy e, właśnie też z Heads i Skin Crimson i, i niezwykły gitarzysta, tak naprawdę. Zdecydowanie tak. No i mamy takiego mistrza, który się nazywa De Daniel Lenoir. Daniel Lenoir to jest e, absolutnie niezwykła postać, genialny producent, naprawdę. E, tak samo zresztą jak Brian Eno, jeden z takich moich bohaterów e, e, produkcyjnych. On, on robił dużo płyt. Był znany też takich rzeczy, na przykład, że robił, na przykład, robił płytę YouTube, zresztą e, bardzo udaną. Natomiast tutaj jest jego solowa płyta, która się nazywa Bella Donna, i jest to jedna z moich absolutnie ulubionych płyt. I chciałem żebyśmy posłuchali czegoś, co się nazywa sketches, taki kawałek. To ja już wiem czego będę słuchać, kiedy będę potrzebowała takiego prawdziwego wyciszenia, spokoju, relaksu. Nie, no przepięknie to, to brzmiało. To ja, ja, w takim razie przestrzeń w tym wszystkim cudowna. Mm -hmm. No to, to, jest taki, to jest taki, świat, w którym e, powiedzmy, że słucham muzyki na co dzień, e, chodząc, że tak powiem, wyprowadzając psa i, i, i spędzając, jeżeli mam słuchać, to słucham takich rzeczy i. Ja bym został jeszcze przez chwilę w, w takim trochę magicznym świecie i jest taki następny artysta, który się nazywa Jon Hassel. To jest trębacz, który gra na trąbce w sposób niezwykły i również współpracował z Brianem Eno i ja bardzo lubię kilka jego płyt co najmniej. Więc jeszcze zobaczmy tego Hassela. To się nazywa Miracle Steps. Thank mm -hmm. you. Jakby ktoś pytał, to nie był przelatujący szerszeń, tylko trąbka faktycznie. To była trąbka, tak, trąbka z... Ja właśnie tutaj opowiadałem historię, że a, jechaliśmy z, kiedyś e, autobusem, taką, taką leśną drogą e, z obywatelem GC, z koncertu jednego na drugi. Było bardzo ciemno, było po deszczu i było... Jechaliśmy przez las i był, I była taka potwornie gęsta mgła i widzieliśmy tylko 30-50 metrów do przodu. I pamiętam dokładnie, że wszyscy stanęliśmy w pierwszych dwóch, trzech rzędach, e, patrząc na drogę i wy, mm -hmm. wypatrując, czy coś nie wskakuje. w kierowcach, jechał bardzo powoli. I ja pomyślałem sobie, że ta muzyka świetnie się nada na taką okazję i słuchaliśmy tego. I miałem wrażenie, że wszyscy lekko byliśmy, że tak powiem, w stanie hipnozy. Mm -hmm. po prostu. Świetnie się nadaje na takie okoliczności. No, polecamy na polecamy, jazdę samochodem we mgle. Tak. Leszek Biolik, no niestety już końcóweczka rezydencji. Dziękuję ci bardzo za to przepiękne nie, to spotkanie. Ja dziękuję. Dzielenie się muzyką, to jest, nie wiem, czy jest coś fajniejszego. strasznie, <grym> strasznie, strasznie mi się podobało. To mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja kiedyś posłuchać twoich muzycznych wyborów, może właśnie tutaj w Trójce. Ym, audycję realizował Michał Jakubik, ja się nazywam Justyna Grabasz. No i jeszcze pytanie, co na koniec dzisiaj? Wiesz co, na koniec postanowiłem wpuścić coś, co złapałem wczoraj, przedwczoraj, czy tydzień temu i strasznie mi się jakoś spodobała ta piosenka. Fajny, fajna wibracja jest w tym zespole. Pięknie brzmią akustyki i pomyślałem sobie, to się chyba, nie wiem, jeszcze tak się zastanawiam, jak to przeczytać, ale chyba Beethoven to się powinno tak przeczytać. Znakomita, fajna piosenka. Be i na zakończenie No zakończenia Do usłyszenia Do usłyszenia Zapraszamy do reklamy. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marsze za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marsze, Nasze ceny rządzą.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 Ale akcja w Dysman, sneakersy Adidas, Nike, 4F i inne z rabatem 20%. Tak, tak, markowe sneakersy 20% taniej. Oferta ważna z kartą Dysman Plus przy zakupach za minimum 199 zł. Dysman, wchodzisz i oszczędzasz. Żegnamy reklamy.